Jest sobota, 21 września 2024 roku. Słuchacie właśnie 517 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami prywatny pielęgniarz Szymon Ścieściński. To ja witam serdecznie wszystkich oraz mój gość, były ksiądz, ojciec Jerzysław Michał Rakowicz. Witam Cię również. Cześć Szymas, witam wszystkich. Mój gość i pacjent oczywiście, zapomniałem o tym wspomnieć. <grych> w filmie, który dziś omówimy, tak naprawdę nie pojawia się figura księdza, to już muszę tutaj na wstępie wyjaśnić, ale pozwoliłem sobie na to tradycyjne nawiązanie do naszych powitań gdyż omawiamy horror religijny. Jest to jeden z kilku filmów, które nadrobiliśmy na potrzeby naszej prelekcji na kapitularzu 2024, na tym ostatnim łódzkim konwencie fantastyki, z którego relacje mogliście usłyszeć Tydzień temu my tam mieliśmy no kilka prelekcji takich horrorowych, trochę o antagonistach w uniwersum obecności, mówiliśmy o horrorach świątecznych, mando o grach na podstawie Stephena Kinga, u dziewczyn tam trochę grozy się pojawiło w pierwszej prelekcji. O filmach onierycznych, o filmach o snach. No i my mieliśmy też w duecie prelekcję o horrorze religijnym, takie wprowadzenie do tego zagadnienia, no ale jak to my z tego wprowadzenia i tak wyrosła całkiem <grych> potężna prelekcja i się martwiliśmy, czy się w ogóle wyrobimy w czasie, na szczęście się udało. Ale o saint Mode w zasadzie nie powiedzieliśmy praktycznie nic, poza tym, że wymieniliśmy, że właśnie ten film mógłby też trafić do prelekcji, ale on trochę nie pasował właśnie do żadnego, z, czy do żadnej raczej z tych szufladek, które żeśmy sobie gdzieś tam w naszej prezentacji rozplanowali. Tak, bo my wspominaliśmy o naprawdę wielu filmach, ale staraliśmy się jakoś tak... Y połączyć, tak, jakieś bloki tematyczne, kategoryzować, a Saint Mode jest dosyć nietypowym obrazem i dlatego ostatecznie no, nie starczyło na kilka filmów czasu, a też o kilku wspomnieliśmy bardzo króciutko, więc my będziemy do nich wracać w nawiedzonym podcaście. To nie tak, że teraz, nie wiem, przez dwa miesiące będziemy nagrywać o horrorach religijnych, ale raz na jakiś czas taki odcinek tutaj wam zarzucę. Więc temat jeszcze nie został zamknięty, a sama prelekcja też pojawi się oczywiście w konglomeracie podcastowym, bo my ją nagraliśmy, tak myślę, że pewnie jakoś w październiku w ramach drogi przygotowania do Halloween, ale no tutaj jeszcze decyzje nie zapadły, będziemy o tym myśleć na spokojnie. No i tak jak już w sumie zdradziłeś, tak tematem jest Signed Mode, film z 2019 roku. Jest to debiut pełnometrażowy angielskiej reżyserki i scenarzystki Rose Glass, której drugi film trafił na ekrany kin w tym roku, stosunkowo niedawno w sumie z naszej perspektywy. Mowa o Love Lies Bleeding z Kirsten Stewart i Katie O'Brien. Ja Jeszcze tego nowego filmu nie widziałem. Ja też. No, no ale właśnie udało nam się nadrobić debiut. No więc jeżeli chodzi o fabułę, to tytułowa maut w tej roli Morfyd Clark pracuje jako prywatna pielęgniarka w posiadłości śmiertelnie chorej byłej tancerki i choreografki Amandy. Maud, co istotne, jest osobą głęboko wierzącą, bardzo pobożną i przekonaną o tym, że Bóg postawił jej za cel uratowanie duszy niewierzącej Amandy, zanim ta umrze. I takie wprowadzenie myślę wystarczy. Jak słyszycie, wiara, praktyki religijne odgrywają tutaj ważną rolę, ale Saint Maud, tak jak już zauważyliśmy, nie jest typowym horrorem religijnym. Nie znajdziemy tutaj, nie wiem, cytatów z Biblii na otwarcie, egzorcyzmów ratujących dzień. Ten film tak naprawdę ogląda się bardziej jak horror psychologiczny. To jest de facto studium przypadku być może rzeczywiście dotkniętej palcem Boga, a być może niestabilnej po prostu psychicznie bohaterki, która bardzo chce znaleźć cel w życiu. No i może od takiej też zacznijmy. Zgadzasz się z nią? Tak, no tutaj ta nietypowość tego tytułu bardzo mocno jest widoczna, no bo on podchodzi do kwestii religijnych, no po prostu inaczej niż większość, właśnie, horrorów religijnych. Tutaj mamy to skupienie na takim powołaniu. To, to jest y, samo w sobie już wydaje mi się dosyć interesujące i to jest ciekawy punkt wyjścia w ogóle do y, horroru, dlatego że y, jednak y, no, w y, klasycznym horrorze religijnym no to albo mamy jakieś postaci wątpiące czy niewierzące, z jednej strony jako taki jeden worek, jeden trop, z drugiej strony mamy y, różnego rodzaju y, kapłanów, szeroko pojętych nawet, jeżeli to nie jest kościół katolicki. Y, no a tutaj... Y, od początku śledzimy poczynania bohaterki, która z jednej strony ma za sobą jakąś bolesną, chciałem powiedzieć mroczną, ale to chyba nie jest najlepsze określenie, jakąś taką bolesną, traumatyczną przeszłość, co, co widzimy w zasadzie w, już w pierwszej scenie filmu. Z drugiej strony no widzimy, że ona nawet może nie tyle od samego początku tego, tego swojego pobytu i, i tej pracy z tą nową pacjentką czy podopieczną, to to jeszcze może tak nie jest widoczne, ale my widzimy, że stopniowo ona właśnie w tej wierze odnajduje... Jakieś powołanie, o którym powiedziałeś, może to jest dla niej jakaś kotwica, jakiś punkt zaczepienia w świecie, który w pewien sposób jej się zawalił. Nie może właśnie o to chodzi. Nie że to, to je, ona tego szuka. Ona chce znaleźć ten cel w życiu, ona chce mieć to powołanie, ona chce e, się czegoś zaczepić, bo jej życie tak naprawdę aktualnie e, jest puste. I to tak dosłownie w przenośni. My trafiamy też do jej mieszkania w którymś momencie, no i to jest taka malutka, praktycznie pusta klitka, gdzie poza podstawowymi sprzętami, jakąś, nie wiem, kuchenką, pojedynczą szafą, łóżkiem, stolikiem ma ołtarzyk tylko, nie? Więc to jej życie jest puste, nie ma tam ludzi też, to jest istotne. Nie ma mhm. rodziny, przyjaciół i tak dalej, więc ona myślę... No, tak intensywnie poszukuje tego zaczepienia tej kotwicy, o której wspomniałeś. No tak to, i, i tutaj na przykład ta kwestia ludzi też jest o tyle istotna, że widać, że to chyba też była świadoma decyzja, bo tutaj w trakcie tego filmu mamy parę takich sekwencji, gdzie widzimy, że ona albo wychodzi do ludzi i te spotkania kończą się tym, że, że znów ona kiedyś była zupełnie inną osobą, zupełnie inaczej nie wiem, patrzyła na życie pewnie i, i funkcjonowała, ale nawet w kontekście właśnie tych jakichś znajomych, czy tych jakichś potencjalnych przyjaźni, ludzi wokół no to widać, że ona najprawdopodobniej w dosyć świadomy sposób odcięła te więzy. I z tej perspektywy, to wydaje mi się, że ten dom, o którym wspomniałeś, to jest też bardzo ciekawe miejsce i to też pokazuje, jak w ogóle ten scenariusz jest precyzyjny, który zaserwowała nam tutaj Rose Glass, no bo w zasadzie to mieszkanie Mauds, no to jest jak cela klasztorna. Po prostu mhm. astetyczne, skupione właśnie wokół tego miejsca adoracji, tego jej ołtarzyka miejsce, gdzie tak naprawdę, no ona poza modlitwą i, i Snem, no to w zasadzie nic, niczym się nie zajmuje. Nie? Także, także no to jest bardzo, tak mówię, precyzyjnie skonstruowany świat tej, tej naszej biednej, nie koniecznie finansowo, ale tak życiowo Maud. Mm -hmm. Tutaj może wspomnijmy, że reżyserka i scenarzystka, czyli Rose Glass, opowiada w wywiadach sporo o tym, jak ten film powstawał i mówi, że pierwotnie Maud miała być trochę inną postacią. Ona miała być po prostu dziewczynką wychowaną w głęboko wierzącej rodzinie, która też uczęszczała do katolickiej szkoły i przeszła taką no, intensywną powiedzmy też indoktrynację, ale pierwszy draft całego skończonego scenariusza podobno za bardzo przypominał twórczyni i ekipie Carrie, uh -huh. tym chociażby z 76, tak, to też zmieniono backstory protagonistki, uczyniono z niej osobę nawróconą. Tutaj tak jak wspomniałeś, tak, Maud po pewnym tragicznym wydarzeniu w swoim życiu pogrąża się w depresji, w jakimś kryzysie egzystencjalnym, po czym odnajduje nadzieję w wierze i w Bogu, przy czym szuka tego właśnie jeszcze celu. Tak? Sama wiara gdzieś tam pomaga jej stanąć na nogi i funkcjonować, ale wręcz domaga się od Boga, żeby dał jej no właśnie no cel, no cel. Brakuje innego słowa teraz. I Rose Glass mówi też Chociażby o inspiracjach Joanną Dark, która też mhm. miała słyszeć Głos Boga. E, oczywiście w samym filmie pojawia się bezpośrednie nawiązanie do Magdy Magdaleny. E, tak, i e, mówiliśmy o tych różnicach względem innych horrorów religijnych. E, kościół instytucjonalny tutaj nie istnieje praktycznie, nie? E, Mamy tak. to ujęcie bardzo indywidualne, bardzo osobiste, intymne wręcz. I w tym kontekście... Ja przeglądając newsy e, o tym filmie, i też te wywiadziki, i jakieś tam recenzje w sieci, e, trafiłem na taki termin horror wojerystyczny. I oczywiście taki podgatunek e, no, pewnie nie istnieje jako taki, nie? Ale w mhm. kontekście Saint Mouth ten termin mi się strasznie spodobał doceniłem go, bo my rzeczywiście mamy tę taką bardzo osobistą perspektywę. Wszystko postrzegamy no, z perspektywy głównej bohaterki i z jednej strony śledzimy te codzienne obowiązki w pracy, czy codzienne życie w tym wspomnianym przez nas małym mieszkanku w tej celi, ala celi klasztornej, a z drugiej strony podglądamy nawet jej pacjentkę, bo my jesteśmy z obiema bohaterkami w sytuacjach bardzo intymnych, tak? Na przykład, gdy Maud próbuje Przecież nie próbuje, tylko pomaga wziąć kąpiel Amandzie, gdy tam no, dba o jej ciało, tak czesze ją. Widzimy też, jak sama Maud podgląda na przykład Amandę przykładowej spotkania z kochanką. No i te wizyty w mieszkaniu bohaterki, one też są no, takim pewnego rodzaju wojaryzmem filmowym. nie? I jeszcze mamy wątek tego, że kontakt Maud z Bogiem Objawia się też fizycznie, to znaczy, że ona czuje jego obecność, i jego nie wiem, no dotyk może i ona wówczas e, zachowuje się, tak reaguje fizycznie w sposób przypominający przeżywanie orgazmu de facto, taką rozkosz fizyczną e, i podglądanie tego, e, no to, to, to nie jest po prostu scena w filmie, nie? to ma taki aspekt podglądactwa trochę. Stąd nie patrzyłem na to w ten sposób, natomiast no, faktycznie to jest interesujący trop jakby z dwóch powodów. Raz, że faktycznie ta intymna perspektywa tutaj jest namacalna i to powoduje, że ja w wielu momentach w tym filmie czułem się wręcz niekomfortowo. Właśnie przez to, że my tak bardzo wchodzimy z butami w życie tej bohaterki, no bo to nie jest tak, że, że ona nas zaprasza, nie, to kamera nas z, zaprasza do tego, mm -hmm. więc z tej perspektywy faktycznie ten wojeryzm tutaj jest jak najbardziej widoczny. Ale to, co dla mnie też jest ciekawe z perspektywy tej osobistej, tego wątku osobistego, religijnego, to to, że mm, tu mam wrażenie, że się udało trochę, pomimo tego, że ta ikonografia katolicka tutaj jest obecna, no bo w zasadzie nawet na plakatach filmowych widzimy Małc ustylizowaną w zasadzie, nie wiem, na Matkę Boską, czy na jakąś świętą, z rozłożonymi rękami na krzyż i taką rozmodloną. Natomiast udało się tutaj w tym filmie, mam wrażenie, coś, co, czego kompletnie nie zrozumiałem rozumiał David Gordon Green w Nowym Egzorcyście, czyli na, z, zuniwersalizować to, tę kwestię religijną, bo ja to trochę odbierałem tak, że w zasadzie to te mechanizmy, które my tutaj obserwujemy, to wiesz, takie... Mm, i to na różnych, na różnych poziomach, nie i te rytuały mode, i to, te jej rozmowy z Bogiem, i to poszukiwanie celu, i to co ta religijność jej daje, nie? tak jakby fizycznie właśnie w kontekście i z jednej strony tego spełnienia i tego celu, to jest coś, co wydaje mi się szalenie uniwersalne właśnie na tym poziomie religijnym, takim bazowym. Nie? No bo to, to mówi się o tym, że często, że ludzie jako gatunek mają tendencję do poszukiwania wiesz, jakiejś nie? że nie wiem, że y, trochę mamy moment y, w tej chwili, gdzie Kościół ten instytucjonalny jest w, odwro odw w odwrocie, przepraszam, język mi się zaplątał, y, z jednej strony, z drugiej strony no cały czas y, mamy te y, różne jakieś new age'owe sekty, y, mamy popularność różnych no wręcz prawie, że świeckich y, takich wspólnot i y, y, y, i to jest dla mnie mega ciekawe, nie, bo właśnie wiesz, te mechanizmy one są w sumie dosyć uniwersalne, nie? I, I czasem właśnie te niektóre zachowania yy, naszej moc, no to yy, tak naprawdę to mówię, to byśmy pewnie mogli. No, odnieść do prawie że każdego wyznania religijnego, jakie by nam przyszło do głowy. Nawet nie wyznania, daje... nie, ale w ogóle do tego, jak działa gdzieś tam ludzki umysł, bo my mhm, lubimy tak. znaki. Nie? My, przecież są, ja teraz nie pamiętam, to ma chyba też jakąś nazwę, ale są, nie wiem, w sumie, czy to można by nazwać badania, ale czytałem teksty o tym, że gdy na przykład skupimy się na jakiejś liczbie, to zaczynamy ją widzieć w swoim otoczeniu, nie, że to może dotyczyć mhm. na przykład liczby 13, ale też innych i też, że możemy się zacząć oszukiwać symboli, nie wiem, jak się zakręcisz na to, że trójkąt ma jakieś znaczenie, to wszędzie będziesz widział trójkąty, nie? I tutaj mhm. to też jest fajne, że rzeczywiście no my oczywiście czujemy dyskomfort, no bo sama wizja tego, że ktoś będzie zbawiał czyjąś duszę i wiemy też, że to jest horror od A24, no to raczej oczekujemy, że to się nie skończy dobrze, ale tak właśnie do końca nie wiemy, jak to jest, nie? Czy mamy do czynienia rzeczywiście z jakąś boską ingerencją, która pcha bohaterkę, czy może ją powstrzyma, czy może to jest właśnie wręcz przeciwnie jakaś, nie wiem, diabelska, piekielna, tak, ingerencja, czy może tutaj nie ma nic, może to jest tylko w głowie bohaterki i finał to wszystko nam dopiero klaruje, ale super jest to ukazywanie właśnie szukania, nie? tego sygnału mhm. z zewnątrz, tego, bo te sygnały, które my tutaj widzimy, to też jest w ogóle ciekawe, nie? jakie rzeczy małt postrzega jako właśnie znaki od siły wyższej i co z nich wyciąga. Tak, tak, no to w ogóle ten Motyw z tego takiego uduchowienia naszej postaci, to chyba Michał Walkiewicz w swoim podcaście użył takiego sformułowania, że to jest niczym opętanie. I ja nad tym myślałem, nie podoba mi się to określenie, bo jednak mam wrażenie, że opętanie ma stricte negatywne konotacje, bardziej to jest dla mnie takie uwznoślenie, takie wiesz, nie marzę świętobliwe rozmodlenie po prostu nasz, naszej postaci i, i po prostu no, naj, chyba najbardziej właśnie mi takie słowo uniesienie y, przychodzi do głowy, ale mhm. to też jest y, ciekawie scenariuszowo rozgrywane, bo y, to, to jest tam jakiś delikatny spoiler, ale to, to nie, nie ma y, istotnego znaczenia fabularnego na tym etapie, że my też od któregoś momentu Zaczynamy, jakby, widzieć coś, co nie wiadomo, właśnie znów. Czy jest pewną wizją, mode, która już nie tylko zaczyna czuć to powołanie, ale że ona zaczyna odbierać właśnie sygnały z góry i, i staje się kimś w zasadzie no świętym za życia, tak? Czy ona się totalnie. Zapada, w, popada po prostu w jakieś tam spirale szaleństwa, I, i to jest ponownie dosyć zmyślnie przez Rose Glass robione, bo my to widzimy. nie I, I tutaj ta perspektywa, ta intymna perspektywa, mode, która nam towarzyszy w zasadzie przez cały ten seans. Ona nam daje taki, taki interesujący efekt zaburzenia, nie? że taki trochę jakbyśmy obcowali z niewiarygodnym narratorem, ale obserwowanym nie z perspektywy jego opowieści, jak to klasycznie jest, tylko jego czynów, nie? jego mhm. jakiegoś postrzegania świata. Także to mi się wydało no, ciekawe filmowo, tak wiesz, poprowadzone, nie? teoretycznie znane z rapie, Edgar ale artykułu, nie? Że narratorka coś mówi, czuje i tak dalej, a czy naprawdę, no to my się zastanawiamy i dowiadujemy się raczej w końcówce. Tak i w ogóle myślę, że ta decyzja o usunięciu jakiegoś szerszego i bardziej starego, topowego backstory była świetną decyzją. Tak, totalnie tak. Nawet nie chodzi o nawiązania do Kerry, czy w ogóle, że to widzieliśmy, ale myślę, że to by sprawiło, że to byłby po prostu kolejny taki sam film w pewnym sensie, nie? Właśnie o... Nie, no bo spłyciło całą tę historię, no bo tutaj tak naprawdę sednem historii jest właśnie to dochodzenie mhm. do wiary, szukanie, poszukiwanie celu, to uniesienie ku boskości, a w tym momencie, jeżeli byśmy mieli do czynienia od początku z kimś, kto de facto jest nam prezentowany jako fanatyczka religijna, no to cały ten aspekt poszukiwania jest, jest mija się z mm -hmm. no bo to, to, to fanatycy mają to do siebie, że oni nie zadają pytań, tylko podążają za tym, co uznają za właśnie prawdę objawioną. Nie? Tak i wtedy ciężko by było mówić o aspekcie indywidualnym, nie, bo to by właśnie można wtedy zrzucić na instytucję, na przykład. Wszystko. I Morfitt Clark jako Maud też fajnie gra cieleśnie. Nie ma sporo takich scen, gdzie no mimiką, gestami, różnymi, nie wiem, chciałem być akrobacjami, ale to nie jest dobre słowo, tak? No, no swoim ciałem po prostu oddaje te momenty uniesienia i też podoba mi się to, jak ona jest ukazywana, bo po tym nawróceniu i też w związku z tą pracą, tak, że ona po prostu opiekuje się umierającą osobą tam odpowiada za higienę, czystość, y, też za podawanie, aplikowanie leków, etc. Ona wygląda trochę jak pielgrzymka. Y, nie? I mm -hmm. to mówię tutaj o tym y, no, właśnie amerykańskich y, pielgrzymach. Y, ma też taką odrobinę ziemistą cerę, piegi, tak zerowy makijaż. Y, jeszcze Aktorka ma normalne źrenice, ale na potrzeby filmu pewnie soczewkę i nałożono i przez to jedno oko ma niebieskawe, drugie brązowe i w ogóle ma dosyć duże te źrenice, więc też tak wizualnie trochę hipnotyzuje, nie tak przyciąga wzrok i też zachowuje się jak taka pielgrzymka właśnie, pobożna, prosta, unikająca radości życia i podejmuje kilka takich kontrowersyjnych decyzji, jeżeli chodzi o na przykład karanie samej siebie nawet. <suszy> I to są no, całkiem mocne sceny i symbolicznie, bo jak zobaczyłem na przykład pineski w świętym obrazku, to przecierałem po prostu oczy ze zdumienia i sobie pomyślałem, Jezu straszne nie? na tylu po prostu poziomach straszne, I, i gdy zobaczyłem, co się z nimi potem dzieje, no to też trochę mnie skręciło. Znaczy ona jest doskonała. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu niemalże perfekcyjny casting. Ja ją już co prawda widziałem wcześniej, znaczy w jej późniejszej roli, bo ona gra Galadielę w Pierścieniach Władzy, i tam mi się strasznie podoba, jak, jak ona kreuje tę postać, nawet jeżeli ma kontrowersyjne rzeczy do grania. Ale właśnie dużo słyszałem, że ona tu jest prześwietna. No więc miałem oczekiwania co do tej mhm. kreacji i naprawdę uważam, że ona tu wchodzi na wyżyny. Bo to, co mówisz, to nie jest łatwa rola, bo wydaje mi się, że to jest... Teoretycznie taka kreacja, która jest, czy, czy mogłaby być zagrana niemalże na jednej nucie, nie? właśnie takiej trochę zachukanej, spokojnej, zamkniętej w sobie w się, zamkniętej w sobie pielęgniarki. I to, co ona tutaj robi, jak właśnie czasem drobnymi gestami, jakimiś drobnymi decyzjami, które podejmuje, drobnymi jakimiś zachowaniami, mimiką, to co mówisz, właśnie, nie wiem, tą grom ciałem, to jak ona buduje tę postać, jak ona przede wszystkim też pokazuje te zmiany, które zachodzą w tej postaci, czasem skrajne, nie? bo tutaj przecież mm -hmm. też mamy takie momenty, gdzie ona jest na pewnej wznoszącej i wydaje Daje się, że nie wiem, sprawy idą ku lepszemu z jej perspektywy, po czym nagle następuje takie zapadnięcie się w siebie. Strasznie mi się podobało to, jak ona właśnie buduje tę postać i ją kreuje i też przez, przez jej taką urodę specyficzną, taką trochę eteryczną, to wydaje mi się, że to też jeszcze tylko potęguje to wrażenie, że to jest właśnie casting bliski ideału, nie? bo ona przez ten swój urok to ona też w kontekście tej postaci, którą chce się stać, czyli właśnie no, niemalże świętą za życia, nie, nie bójmy się użyć tego słowa, no to tylko to jeszcze bardziej wszystko z jednej strony się wiesz, tworzy jedną spójną całość, z drugiej strony tworzy fajny dysonans, no bo właśnie różne te sceny takie no horrorowe, dramatyczne z nią związane, no to, to właśnie wszystko powoduje, że to jest takie, wiesz no bardzo mocno od ściany do ściany, nie? Super mhm. rola w mojej opinii. I jeszcze też a propos trudności, to tutaj ona wynika także z tego, że nie do końca ta bohaterka ma jakieś lustro w postaciach, które ją otaczają, nie? Bo bardzo często mhm, jedną tak. postać buduje się przez interakcję z innymi, a tutaj ta bohaterka jest de facto odizolowana od innych, a gdy już wchodzi w te interakcje, no to jest raczej taka wycofana, apatyczna przez większość czasu, więc te różne przemiany zachodzą, no de facto w samotności, nie? W tej izolacji i to, co też jest super, to to, że ona ma te momenty zwątpienia, kiedy się mhm, zastanawia, tak? tak czy... W ogóle to jest ciekawe, e, jako takie filozoficzne pytanie, nie? Czy e, Bóg może też, nie wiem, żartować z kogoś? E, czy może być no, trolem de facto, nie? Czy może wystawiać na próby e, tak po prostu? E, czy znowu wszystko ma znaczenie, nie? E, I w ogóle te rozważania. E, to, to też nie jest moja myśl tak pierwotnie, to też gdzieś mi miknęło, gdy się przygotowywałem dzisiaj do nagrania, ale ludzie tam zauważają taką dychotomię nie? między tym Bogiem miłosiernym a Bogiem sędzią, nie? tym Bogiem mhm. starotestamentowym, nowotestamentowym. I e, zarówno w kontekście tego, czego szuka sama Maut, i gdy się czasem zastanawia, nie, czy właśnie Bóg jest miłosierny, wybrał ją, nadał jej misję i jej pomoże w tej misji, e, czy może Bóg de facto wystawia ją na próby e, i... Nie, i żeby zsył, takiego Hioba, zsyłając na nią te kolejne kataklizmy, tak? Tak, i, i zsyła to cierpienie tak po prostu, bo może. E, I sama Maut też jest trochę taką postacią, nie, e, która... No jest tą miłosierną pielęgniarką, ale też zostaje. Znaczy nie zostaje postawiona tak, pod ścianą, ale jak gdyby sama siebie, nie? Trochę tak doprowadza do momentu, gdzie sytuacja eskaluje. Tak, no w ogóle to jest. Tytuł, który mówię w kontekście tej religijności, tego horroru religijnego jest naprawdę czymś fascynującym, bo wydaje mi się, że tutaj można w różnych kierunkach prowadzić te rozważania, bo my się skupiamy na Maud, ale na przykład ta jej pacjentka i relacja też pomiędzy mołd i właśnie tą jej pacjentką, to jest też szalenie interesująca rzecz, bo w kontekście właśnie takim filozoficznym to zobacz, jak to jest też ciekawie ułożone, nie? że z jednej strony mamy pielęgniarkę, czyli taki za zawód właśnie trochę służebny względem właśnie ludzi, a z drugiej strony mamy aktorkę, tancerkę, artystkę, która się kojarzy od razu z jakąś postacią wyzwoloną, hołbioną, taką stawianą na tych nomenomen świeckich ołtarzach, która jeszcze boryka się z no właśnie utratą tego, co było jej atutem, nie, nie wiem, gibkości, urody. I to też jest właśnie dla mnie ciekawie prowadzone, nie, że mamy I Po prostu z boi się śmierci strony... też. I boi się śmierci, dokładnie tak, boi się samotności, śmierci, yy, opuszczenia, nie? właśnie utraty tego wszystkiego, co miała. I yy, to, to też jest interesująco prowadzone, no bo właśnie wiesz, to zestawienie umierającej postaci. A też jakby wiemy, że dla wielu ludzi naturalnym jest zwrócenie się ku jakiejś istocie wyższej czy sile wyższej Bogu czy, czy jakkolwiek byśmy tej siły wyższej nie nazwali właśnie w obliczu śmierci. I, I tutaj wydaje mi się, że ten kontekst właśnie z jednej strony tej poszukującej i, i natchnionej przez Boga mołd z, z naszą umierającą artystką, która musi sobie trochę odpowiedzieć właśnie na to pytanie czy, czy zaraz stanie przed tym Bogiem, czy, czy, czy wręcz odwrotnie, czy, czy Boga po prostu nie ma i, i skończy jej się życie, jakiekolwiek by ono nie było. No to też jest wiesz, niby takie pytanie, z którym ludzkość boryka się prawie, że pewnie od zarania dziejów, więc to nie chodzi o to, że to jest rzecz, jakaś szalenie oryginalna, ale bardzo mi się podoba, że ono właśnie tak wyraźnie też jest w centrum całej tej opowieści, nie? że to nie jest tylko te, te uwznieślenie, mołd i, i szukanie celu, ale właśnie, że tutaj można to od różnych stron gryźć. Nie? Właśnie to, co mm -hmm. też mówisz, nie? Te, te różne wersje Boga, czy różne wizje Boga, nie? no to znów ja trochę się odwołam do tej uniwersalności. No to patrz, to teoretycznie właśnie tutaj nasz, nasza postać artystki, no to też jest jakby o tyle ciekawy przypadek, że no Patrząc na to, jak, nie wiem, jak ona żyje, jak próbuje się nie wiem, pogodzić te z, ze światem na, na odchodne i, i nie wiem, osiągnąć jakiś tam sposób ducha, to ja tak sobie też myślałem nie? na przykład, że to, ta perspektywa Moud, która nie wiem, tylko to, że nasza bohaterka ma kochankę, to już widzi, że to zamyka przed nią bramy nieba. A może nie, a może, a może wiesz, to jej dobre życie i y, próba pogodzenia się z, ze wszystkimi, może to już by było wystarczające nie, dla y, właśnie życia wiecznego, także to mówię, to z różnych perspektyw tak religijnie można do tego podejść. Mhm. Mm tak. W rolę Amandy wciela się Jennifer Ehle. Ją ostatnio mogliśmy widzieć w The Ringers. I tak jak mówisz, ten kontrast zawodowy jest istotny, ale też właśnie kontrast religijny, no bo mamy świeżo nawróconą, głęboko wierzącą Maud i ateistkę Amandę. I tutaj jak o tym mówiłeś, to jeszcze przypomniało mi się, mówiliśmy o tej symbolice. Tak, że no nie ma tutaj takiego no, najprostszego na przykład cytowania Biblii, etc. Ale mamy tę symbolikę gdzieś tam religijną, katolicką. Ale to, co mi się w sumie najbardziej podobało, to ta symbolika wizualna w ułożeniu ciała, powiedzmy. Bo mamy mhm. tutaj takie pewne tak, tak. ułożenie kobiety z głową przechyloną do tyłu i włosami zwisającymi w dół. Co mi się też kojarzy trochę z pewnym obrazem, ale on tutaj się nie pojawia, więc to teraz jest chyba nieistotne. Ale ta pozycja pojawia się chociażby w scenie otwarcia u pacjentki Maud, potem na plakacie, który Maud znajduje w domu Amandy, na nagraniach tańca Amandy oraz w trakcie objawień Maud, więc no to na pewno nie jest przypadek. I właśnie takie drobne rzeczy wizualne, na przykład trzy szóstki, które się pojawiają w jednej scenie i to się wydaje, to wygląda jak easter egg praktycznie, nie? Tak trochę aż uh -huh. może nie na miejscu w takim filmie, no bo to jest A24 i właśnie raczej slow burner, tak, mówiliśmy tak intymny, spokojny film, wojeryzm, horror psychologiczny, więc trzy szóstki, no to taki trochę symbol od czapy, ale on jest istotny, no bo powraca w jakiś tam sposób pod koniec, i e, też o tym nie mówiliśmy, ale ten film e, trochę jest estetyczny momentami, zwłaszcza gdy jesteśmy w tym mieszkaniu małd, ale w ogóle jest całkiem ładny, nie? Tutaj mamy mhm, e, tak. sporo e, naprawdę atrakcyjnych wizualnie ujęć w Scarborough. Widzimy tam tejsze lokacje: Holbeck Cliffs, Salony Gier przy Foreshow Road, latarnie Vincent Pier i to miasteczko, e, właśnie czy to jego uliczki, czy tam jakieś knajpki. E, to bardzo też ładnie wygląda i pasuje do tej historii. Tak, no, no wiesz, ja byłem pełen podziwu w trakcie seansu, że ten film je, sprawia wrażenie tak szalenie przemyślanego i dojrzałego dzieła. I jak weźmie się pod uwagę to, że Rose Glass no, w tym momencie debiutowała, no to naprawdę mój podziw był tym większy, bo ja naprawdę widzę ten film niemalże jako takie dzieło kompletne. Nie? Tu oczywiście to nie jest tak, że to jest nie wiem, jakiś ideał. Myślę, że tu część ludzi może się odbić właśnie od tej symboliki e, chociażby e, i tego, w jakim kierunku to wszystko ostatecznie zmierza, czy nawet tematycznie może się odbić od tego filmu. Ja no, myślę, ale że mi... też ta kameralność, nie? to, że jednak tak, e, tak, tutaj... Tak, tak, chociażby. On jest, to, on, to może nie jest taki slow typowy, ale tutaj duża część to jest taki no, brytyjski dramat de facto. Mhm. Tak, natomiast bo ten slow to jeszcze zaraz przetrzymam myśl, bo jeszcze to, to chciałem zostawić na mhm. za chwilę, natomiast właśnie szalenie mi się podoba to, że on jest tak totalnie przemyślany, że, że ja miałem wrażenie po zakończeniu seansu, że tu w zasadzie każda scena czemuś służy. Jest po coś, że albo buduje nam postać mod, albo nam podprowadza, czy robi za foreshadowing czegoś, albo właśnie ma nam sygnalizować jakąś pewną zmianę, czy w bohaterce, czy, czy cokolwiek innego. I, i to jest super zrobione, a właśnie i ta gra aktorska, i te scenografie, i różnego rodzaju pomysły, które tutaj zostały zastosowane przez scenarzystkę, reżyserkę, to wszystko powoduje, że naprawdę ten film no prawie, że wydaje mi się perfekcyjnie Osiąga ten efekt, o który tak mi się wydaje i chodziło, i na mnie naprawdę zadziałał doskonale. I ja ci powiem, że trochę się tak wzdrygnąłem, jak powiedziałeś, że to jest taki slow burner, dlatego że ja mam wrażenie, że właśnie udaje się Saint Maud uniknąć właśnie tej szufladki takiego kina artystycznego. Ja Ci powiem, że w ostatnich latach przez to, że też chociażby A24 no wypuściło jednak trochę tych takich horrorów, które flirtują z dramatem bardzo mocno, takich slow burnerów już naprawdę bardzo mocno slow i ja się bardzo często od tego rodzaju kina odbijam. Na mnie to niespecjalnie działa. Nie? Ja mam wrażenie, że u części twórców bardzo trudno jest uniknąć jakiejś takiej pretensjonalności i jakiegoś manieryzmu w tego rodzaju prowadzenia, prowadzeniu historii, a tutaj właśnie absolutnie nie czułem fałszu i absolutnie nie czułem tego, że tu jest coś slow. Ja mam wrażenie, że właśnie w obrębie tego w sumie niedługiego filmu, bo on ma przecież też chyba tam koło 90 minut, tu się paradoksalnie cały czas coś dzieje. Nie? To jest tak, że to nie jest oczywiście kino akcji, to nie jest, nie wiem, jakaś opowieść o opętaniu. Tu nie ma żadnych, nie wiem, egzorcystów i egzorcyzmów, nie ma tutaj demonów, i tak dalej, tak dalej. Ale właśnie przez to, że ten, ten film kręci się wokół zmiany, no to po prostu tu no nie ma ani chwili nudy. Przynajmniej ja tak miałem, nie? Że wiesz, że tak, cały ale dlatego... czas podążamy z bohaterką ku czemuś i, i nie wiemy, do czego to nas ostatecznie doprowadzi. Ale dlatego się poprawiłem, nie? Że właśnie to nie jest slow burner, ale film w jakiś tam sposób kameralny i, i że w dużej mierze to jest dramat, nie? Bo ty, ty, ten horror gdzieś tam jest cały czas obecny, ale to mhm. są takie szpileczki pojedyncze, nie? No w którymś tak, momencie to, to bardziej prawda. eskaluje, ale przez większość tego filmu, wiesz, jakbyś na przykład ominął początek, no to mógłbyś w ogóle pomyśleć, nie? że jak, jakbyś nie wiedział, co to jest, to obejrzeć wiele scen i pomyśleć, no to jest taki dramat, dramat rozgrywający nie? się mhm. gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, tak? Kobieta po przejściach, e, samotna e, i tak dalej, więc po prostu sygnalizuje, żeby ktoś się nie napalił właśnie na, no to, to absolutnie nie jest nie, wiem, jakiś egzorcysta papieża, czy coś takiego. Tu nie ma Avengers z zakonnicą, e, tak? To jest e, no inne kino, właśnie intymne, skupione na jednostce, na studium jej charakteru, jej psychologii, Mm -hmm. psychiki. Ale to wiesz, ale to też w recenzjach to, że właśnie to jest taki slow burner, to się pojawia. Nie? Ja dlatego tak od siebie chciałem z kolei mm -hmm. dodać, żeby niekoniecznie się bać tego, że właśnie dostaniemy takie typowe artystyczne, żeby nie powiedzieć artystowskie kino właśnie bardzo mocno skupione na, nie wiem, festiwalowym podejściu do, do tematu. Nie? Tylko mm -hmm. ja czułem, że jednak to, to jest bardzo dobrze przemyślane także gatunkowo i skonstruowane Film. Tak i y, mamy nawiązanie do sceny otwarcia z Egzorcysty 2, więc tutaj praca domowa też była odrobiona, jeżeli chodzi o gdzieś tam przegląd podobnego kina wcześniejszego. Y, a już tak pewnie zmierzając do podsumowania, y, też podoba mi się, y, że finał nie zostawia nas raczej z pytaniami, tylko tak. wyjaśnia wszystkie wątpliwości. Y, dowiadujemy się E, zarówno no, co z małt, tak? czy jest wybraną przez Boga, czy szatana, czy po prostu szalona, czy może jeszcze coś innego. E, no i dowiadujemy się też, co z Amandą, tak? czyli dusza zostanie zbawiona, wątki zostają domknięte, e, to backstory nie zostaje rozwinięte, jakoś mocno tam e, w tym kontekście może jakieś drobne pytania pozostają, ale to całkowicie jest w porządku. Ja byłem usatysfakcjonowany i właśnie cieszę się, że nie mamy, nie wiem, jakiegoś właśnie totalnie otwartego zakończenia, nie wiem, teraz oglądaj 40 razy interpretuj i jeszcze mówię, że finał dopiero wyjaśnia wszelkie wątpliwości, ale jak już drugi raz puściłem sobie dwie sceny, no to okazuje się, że tam był foreshadowing. Taki raczej jednoznaczny odnośnie mhm. tego, jak to się wszystko skończy. I to też doceniam, bo przy pierwszym sensie absolutnie nie zwróciłem na to uwagi, więc... Ode mnie też plusik za to. Czy tak, no finał no to jest wręcz modelowy przykład sformułowania, że finał właśnie wieńczy dzieło, bo on pięknie spina wątki i uważam, że też jest super przemyślany i pod, to bardzo się cieszę, że to podkreśliłeś. Ja się pod tym podpisuję, że to był świetny pomysł na to, żeby to zamknąć jednoznacznie. Bo te finałowe sceny one są na swój sposób szokujące i przejmujące, ale właśnie Rose Glass zadbała o to, żebyśmy my, tak jak mówisz, nie mieli poczucia, że nie do końca wiemy, co się stało, albo na dwoje babka wróżyła, albo nie wiem, na zasadzie, że czy to się wydarzyło, czy co się wydarzyło i, i rozkminiaj sobie to widzu. Super, zakończenie, nie dość, że właśnie jednoznacznie odpowiada na wszystkie pytania, to ja uważam, że to też jest naprawdę rewelacyjny finał tej historii. Naprawdę, wydaje mi się, że lepiej nie można było tego skończyć, nie? I formalnie jest świetny, bo tak, to w jaki sposób nam zostaje wyjawione też, no interpretacja taka jedyna możliwa, to też jest bardzo mocne. Ja, bo tam się dzieją rzeczy... My trochę tak to oglądamy no pewnie z otwartymi ustami, nie? No bo i z szeroko otwartymi oczami i, i potem dostajemy trochę z liścia od filmu, ale to jest no plus, tak? To jest intensywne, fajne doświadczenie filmowe. Tak tak, no ja nic tutaj więcej nie dodam naprawdę, bardzo mi się ten finał spodobał i, i tak jak w trakcie seansu byłem już zadowolony, no to akurat to jest jeden z tych filmów, gdzie finał po prostu tylko winduje ocenę nie? bo czasem to też tak jest, nie? że wiesz, moglibyśmy tutaj dojść do zakończenia i no to umówmy się też przez tę intymność tej historii to gdybyśmy dostali jakiś taki rozmemłany, chybiony finał no to, to jednak to by w nas pozyskał Zostało, nie? a tak to glas zakończyła to wszystko bardzo na wysokim C, i, i przez to mówię, dla mnie tylko jeszcze to wyciąga ocenę tego filmu jeszcze w górę. Mm -hmm, tak. I przez pewną hermetyczność, no ja go też nie będę polecał wszem i wobec, nie? Tak, na lewo i prawo, ale w swojej kategorii na pewno jest ciekawy i jest wysoce poprawny, praktycznie w każdym aspekcie. E, muzyki totalnie nie pamiętam z niego. Tak naprawdę warstwy audio za bardzo e, nie kojarzę. Poza tymi tam trochę bardziej intymnymi e, mm -hmm. scenami, chociaż te nagrania gdzieś tam, oddechów, etc. E, one znaczy one były całkowicie poprawne moim zdaniem, e, ale to już, też ja tam to zwracam uwagę, nie? że czasami to jest wybitne, że po prostu te dźwięki, jak się ogląda taki film, zwłaszcza się w kinie albo potem w domu, ale na słuchawkach gdzieś tam. No, obejrzy substancję. E, czy... <śmiech> tak. E, no to, że to robi wrażenie, ale właśnie ode mnie jakieś, nie wiem, 8 na 10 myślę, że mogę mu spokojnie dać. No ja tradycyjnie unikam punktowych ocen, bo nigdy nie umiem tego jakoś jasno wyrazić, ale ja byłem bardzo zadowolony po seansie, przy czym zgadzam się też z tym twoim zastrzeżeniem, że to nie jest taki tytuł, który można polecić każdemu. No bo to jest jednak specyficzna rzecz i, i właśnie przez to podejście do tematu, przez to takie filozoficzne, filozoficzno-teologiczne zacięcie całości, no to to trzeba mieć, wydaje mi się, odpowiedni nastrój i intymności, Intymność i, i kameralność też wymagają film. intymności i kameralności przy seansie, nie? W sensie to tak, można tak, obejrzeć tak, tak. grupowo, ale nie na imprezie i w sali pełnej ludzi pewnie też bym chyba bym wyszedł, nie przeżył czegoś takiego. No, no przy złej sali to tak, to by mogło być ciężkie doświadczenie, mhm. to prawda. No dobrze, Dziękuję Ci, Jerry, bardzo za tę rozmowę i za to, że właśnie udało nam się kilka tych filmów nadrobić i tę prelekcję przygotować. Dzięki. Dziękuję również, to była nieskrywana przyjemność, bo wiesz, to jest jedyny argument, ja już sobie tak pomyślałem, jak się męczyliśmy z tą prelekcją, właśnie, że, że nadrabiasz trochę tych filmów, które odkładałeś, odkładałeś w duchu, przynajmniej ja tak miałem, że wiesz, mhm. wykorzystałem okazję i przy, przy przygotowaniach do tej prelekcji, no to sobie właśnie takie kilka tytułów, które miałem na liście, na kupce wstydu już od dawna i chciałem je na Nadrobić, no to właśnie stwierdziłem, dobra, to jest ten moment, jest bat w postaci kapitularza. To trzeba przed kapitularzem je obejrzeć. No i między innymi ten film był na tej liście i cieszę się, że go nadrobiłem. Mhm, u mnie tak samo, czy ta lista była jeszcze dłuższa niż to wszystko to, co nadrobiłem, ale i tak. I tak się cieszę, że chociaż kilka tytułów nadrobiłem. I tak jak powiedziałem, o tych ciekawszych będziemy Wam raz na jakiś czas opowiadać. Jeszcze przynajmniej dwa odcinki na razie planujemy. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie. No dobrze, ale to w przyszłości, a teraz zachęcam do komentowania, dzielenia się własną opinią, a ja tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.